Dzisiejsze Misterium Grozy to wydanie specjalne, na które zaprasza Was Krzysztof Korsarz-Biliński oraz mój dzisiejszy gość Magdalena Paluch, koordynatorka krakowskiego festiwalu Grozy Kwason, który odbędzie się już za niecały tydzień. 21 października, czyli w sobotę i trwać będzie wtedy przez cały, cały dzień, a na nim znajdziecie mnóstwo atrakcji, które powinny zadowolić każdego miłośnika grozy. Zapraszam was więc na taką krótką rozmowę dzisiaj w takim specjalnym wydaniu Misterium Grozy. Minął kolejny rok oczekiwania na piątą tym razem już edycję kwasonu i dzisiaj w Misterium Grozy mam akurat ze sobą główną koordynatorkę całego festiwalu krakowskiego, Magdalenę Paluch którą chciałem przede wszystkim serdecznie przywitać. Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak przebiegał, przebiegały wszystkie przygotowania związane z piątą edycją festiwalu. Program jest już znany, mamy go możliwość obejrzeć w internecie i zaplanować sobie już Kolejne punkty, które nas najbardziej interesują, no i o kilku z tych punktach, jak i również gościach festiwalu też dzisiaj myślę, że trochę coś nieco powiemy. Czy zorganizowanie piątej edycji sprawiało jakieś specjalne problemy i jak w ogóle przebiegała cała, przebiegał cały wybór gości? Czy wszyscy zgadzali się ochoczo, czy właśnie po zeszłorocznej czwartej edycji, która była bardzo ciepło przyjęta ogólnie w środowisku, można tak powiedzieć, wszystko teraz układało się trochę łatwiej niż do tej pory. To znaczy tak, jeżeli chodzi o nie wiem, zapraszanie gości i, i jakieś potwierdzenia udziału i tak dalej, to przyznam szczerze, że spodziewałam się, że będzie gorzej, dlatego że pytałeś o to, jak przebiegał Prze przebiega jeszcze do tej pory organizowanie całości festiwalu, który już tak naprawdę jest za tydzień, nawet mniej niż tydzień. Ten rok jest ciężki bardzo. Nie ukrywam, wiedzą to też goście tegorocznej edycji, którzy naprawdę są wspaniałymi ludźmi, że, że zechcieli się pojawić na, na, piątym, na piątym kwasonie. Także bardzo im za to Dziękuję. Także nie, raczej nie było problemów z tym, żeby kogoś namówić na kwason. Niektórzy w ogóle traktują festiwal jako, nie wiem, jakąś już kultową imprezę i, i w ogóle się cieszą jak dzieci, że, że będą mogli w niej uczestniczyć, albo na przykład też ogólnie słyszę głosy osób ze środowiska, które, nie, no nie wiem, w ogóle nie, że działają, ale też na, na przykład próbują swoich sił w, w pisaniu czy czy myślą o tym, żeby w przyszłości właśnie coś, coś fajnego porobić literacko, to mówią właśnie, że jeżeli kiedyś im się uda wydać książkę, to bardzo chcieliby być gośćmi tego festiwalu. W tym roku, jak co roku, można tak powiedzieć, będzie również panel debiutantów. No i wydaje mi się, że Wśród tych autorów zebrane zostało takie dosyć spore grono również powiedzmy tych wydawców, którzy wydawali te książki, bo jeżeli zaczniemy od tego, to tutaj mamy Agnieszkę Kwiatkowską, której debiut wyszedł w biblioteczce okolicy strachu, Damian Zdanowicz również, Krzysztof Zajas, Piotr Borlik, to już też inne wydawnictwa, między innymi wideograf, które wypuszczały właśnie te książki jako debiutantów i jeżeli mogę się przyczepić tutaj o debiutanta, to Krzysztof Zajas w sumie debiutantem nie jest jako takim, ale... Tak, Krzysztof Zajas nie jest debiutantem jako takim, dlatego że pewnie, znaczy możliwe, że, że wielu słuchaczy Misterium Grozy słyszało już o tym autorze, ale jako autorze kryminałów. Natomiast dlatego został przeze mnie zaproszony do tego panelu, Dlatego, że w tym roku wyszła jego powieść pod tytułem Oszpicyn, bardzo, bardzo dobrze przyjęta przez środowisko grozy, książka i postanowiłam zaprosić autora do nas jako debiutanta po prostu w gatunku grozy. O Szpicyn, książkę Oszpicyn wydało wydawnictwo marginesy, także szapoba. Natomiast czytałam powieść, jest naprawdę bardzo klimatyczna i myślę, że jedna z bardziej wartościowych pozycji tegorocznych, jeżeli chodzi o polską grozę? Program kwasonu został podzielony jak co roku na trzy piętra. Tym razem na pierwszym piętrze okazuje się, że będziemy mieli raczej większość paneli dyskusyjnych. Drugie piętro tutaj jest najbardziej, można powiedzieć, taki rozrzucony trochę ten scenariusz różnych spotkań. No i na trzecim piętrze, piętrze można powiedzieć, że stało się to ono takim jakby piętrem lekko naukowym. W ogóle m, chyba, jeżeli chodzi o takie grono naukowców, literaturoznawców, to literatura grozy chyba jest tam dosyć bardzo popularna na uniwersytetach. Tak Ostatnio wydaje mi się, że się to przebija. Też mam takie wrażenie. Zresztą y też wydaje mi się, że można było poznać środowisko naukowe i to, że oni też interesują się grozą tak, tym tematem, to dzięki, dzięki Ksenii Olkusz z Ośrodka Badawczego Fakta Fikta, która m.in. ona, jak i też Krzysztof Maj zorganizowali trzykrotnie taką konferencję grozy pod tytułem Światy Grozy, na której zresztą byliśmy Krzysztofie dwukrotnie. Także dzięki takiej inicjatywie udało się też pozyskać właśnie, zacząć interesować się tym środowiskiem naukowym i to jest fajne też takie uzupełnienie, wydaje mi się, festiwalu, dlatego że rozrywka rozrywką, ale myślę, że bardzo interesujące są aspekty naukowe, badawcze, jeżeli chodzi o gatunek. Zresztą już w zasadzie można powiedzieć, że tak naprawdę na samym początku to od moim zdaniem pierwszego kwasonu taką tematykę bardziej naukową to zaczął Michał Gacek. Nie wiem, tak mi się wydaje, że to on zawsze właśnie starał się te, podejść do tematu tak od strony naukowej, co też sprawiało, że, że ta tema, ten temat był bardzo ciekawy i miał spore grono odbiorców. Patrząc tak na Całość tego programu, który został zaprezentowany między innymi w internecie, no tutaj mamy też ulotki, które gdzieś pojawiają się po Krakowie, gdzie można ten program również przeczytać, to warto zwrócić uwagę na to, że kwason jak co roku posiada również kilka takich bardziej ciekawostek niezwiązanych do końca z samą literaturą. Teraz jeżeli zobaczymy na takie najbardziej mnie przynajmniej zastanawiające elementy, to mamy tutaj na przykład Strzępy Koszmarów, Sigil of Scream. Później mamy jeszcze warsztaty komiksowe, Kadry Pełne Strachu. Co tutaj jeszcze będzie? Będzie jeszcze biuro tłumaczeń, czyli Piotr Kulpa i Katarzyna Chmiel. To będzie też koncert muzyczny. Skąd takie pomysły i właśnie z czym jakby wiążą się te spotkania? Przede wszystkim strzępy koszmarów. Jest to taka dosyć zagadkowa, wydaje mi się tutaj, zagadkowy punkt programu, bo przy nim nie za bardzo mamy jakąś informację, co to będzie, dopóki oczywiście nie ukaże się informator. Tak, mam nadzieję, że informator pojawi się w sieci już teraz w tym tygodniu, dlatego że sama czekam na to, aby został zaakceptowany przez osoby decyzyjne, bo informator sobie już czeka od pewnego czasu i został wykonany przez niezawodne wydawnictwo Gmorg. Jeżeli chodzi o ten, ten punkt programu Strzępy Koszmarów, Powiem tak, tego artystę, który się nazywa Sigil of Scream, polecił mi Piotr Kulpa. Nie, nie pamiętam już dokładnie, czy Piotr mówił mi, że z nim współpracował, czy, czy już gdzieś mieli jakąś styczność, czy był na jego jakimś w wystąpieniu, czy tam takiej performersie. Natomiast jeżeli chodzi o ten temat, to jak to sam autor tego wydarzenia opisuje, jest to wydarzenie artystyczne które stanowi specyficzny romans liryki z grafiką, ukazując ich niezaprzeczalną i tajemniczą więź. I głównie chodzi tutaj o o, o, o lirykę, o wiersze z taką z takimi elementami, nie wiem, mistycznymi, grozy. Także Sama jestem ciekawa, jak to będzie wyglądać, bo, bo po raz pierwszy coś takiego będzie miało miejsce na, na kwasonie, bo koncert, wiadomo, już kiedyś tam był i tak dalej, natomiast tutaj sama, sama przyznam szczerze, że jestem bardzo ciekawa, jak wypadnie właśnie ten punkt programu. Jeżeli chodzi o warsztaty komiksowe, to będzie je prowadził Rafał Szłapa, to jest znany krakowski rysownik, znaczy znany, myślę, że w środowisku komiksowym na pewno jest twórcą bohatera komiksowego y, o imieniu Blair. Także może ktoś się już zetknął też z tą postacią. Właśnie tutaj zauważyłem, że będzie jeszcze też spotkanie poświęcone tej postaci Blaira. Y, tak, dlatego że kiedy rozmawiałam z Rafałem Szłapą y, odnośnie właśnie w ogóle tego, kiedy zapraszałam go na, na piątą edycję Kwasonu, to zapytałam, czy może przeprowadzi warsztaty komiksowe, tak Podobnie jak podczas pierwszej edycji, dlatego że Rafał był moim gościem na pierwszej edycji kwasonu. I Rafał zapytał, czy mógłby też powiedzieć parę słów o obleże o jako, jako bohaterze, dlatego że zaczął się sam zastanawiać, czy, czy to jest taki super bohater, czy jednak cała konwencja w ogóle komiksowa, po prostu on powiedział, że to idzie jakby w stronę grozy, horroru, więc dlatego. Też myślę, że, że to będzie fajnym takim punktem, jeżeli chodzi o, o no, program, tak? o kwason. Mam nadzieję, że, że przyjdą osoby zainteresowane tematem. Jeszcze jedno, co jest dla mnie zagadką, póki nie ukaże się informator, jest panel Fantastyka na kolanach. Yy, trochę zaskakujący temat, jak dla mnie, i w sumie zastanawiam się, czym on będzie właśnie wypełniony. Yy, to znaczy na pewno jakąś, na pewno dużą ilością osób, <śmiech> <śmiech> dlatego, że tam w zasadzie jakby się tak yy, dobrze zastanowić, to tak jak będzie panel wideografu, tak samo można by ten panel nazywać panelem wydawnictwa Gmork, dlatego, że w yy, fantastyce na kolanach Wezmą udział Juliusz Wojciechowicz, Kornel Mikołajczyk, Adam Froń, Kacper Kotulak i Marek Zychla, czyli generalnie autorzy y, wspomnianego wydawnictwa Gmorg. I y, y, z tego co mi wiadomo, to ten temat wymyślił właśnie Julek Wojciechowicz. I tu generalnie chodzi o to, że y, oni chcą opowiedzieć o zjawisku antologii tributowych, ich historii i jak najbardziej aktualnej teraźniejszości a także o ogólnym zjawisku pisania w hołdzie. Myślę, że to ma związek z tym, że faktycznie wydawnictwo Gmork wydało ostatnio antologię Iron Tales, która została napisana w hołdzie zespołowi Iron Maiden, ale też wcześniej było tak pokłosie w hołdzie Stevenowi Kingowi, więc myślę, że wszystkie te zagadnienia gdzieś tutaj się przewiną przez ten panel i... I mam nadzieję, że no, chłopaki zaskoczą czymś ciekawym i będzie można czegoś fajnego się dowiedzieć, posłuchać. Chciałem też zauważyć, że pierwszy raz w historii kwasonu na ulotce i plakatach pojawiło się zjawisko sponsorów. Sponsorami tegorocznej edycji jest wydawnictwo Gmorki i wydawnictwo Videograf. Jak to wyglądało i jak to ci się udało załatwić? Ale to nie jest taki sponsor... w. W takim, no nie wiem, znanym znaczeniu dlatego, że nie obsypali mnie pieniędzmi. Jak to? <śmiech> nie no, obsypali mnie naprawdę bardzo dużą pomocą, e, że tak powiem. I tak, są sponsorami, natomiast e, że tak powiem, dzięki wideografowi, e, wideograf e, wsparł e, festiwal merytorycznie, dzięki e, wydawnictwu będę mogła gościć autorów właśnie, wideografu, Natomiast jeżeli chodzi o wydawnictwo Gmorg, to no, już wspominałam wcześniej, stworzyli ten informator, który mam nadzieję pojawi się już za chwilę i no i właśnie, no, bez tego by było, nie wiadomo by było o co chodzi tak, w tych wszystkich punktach programu, także, także tutaj naprawdę bardzo, bardzo dziękuję obu wydawnictwom za, za wsparcie i pomoc. Dlatego właśnie pytam o ten informator. Tak jak już mówiłaś, Madziu będzie już w tym tygodniu, więc do soboty z pewnością każdy zainteresowany będzie mógł sobie go pobrać, bo to będzie chyba wersja po prostu internetowa, ale czy też będą na przykład jakieś... O no właśnie, to w sumie jest też taka interesująca kwestia, co w tej chwili na, na kwasonie zostało przygotowane i czy coś było przygotowane dla gości lub też samych uczestników w stylu tego, że no kwason jest znany z tego, że przecież co roku mamy fajne gadżety. Ale gadżety dla gości? To ja nie mogę powiedzieć, bo to będzie niespodzianka a chciałem już cię normalnie tutaj wziąć pod włosy. <głosy> Ale ogólnie właśnie, czy są jakieś takie przygotowane elementy, czy w, że tak powiem, tradycji stanie się zadość? Yy, znaczy, jeżeli chodzi o gadżety, to tak, dzięki, yy, że tak powiem, anonimowemu sponsorowi yy, udało się parę rzeczy załatwić i tak będą gadżety dla gości, więc proszę się nie martwić, nie wyjdziecie z pustymi rękami. Generalnie, no nie wiem, na pewno nie będzie jakiegoś przebierania się, przynajmniej nie teraz, nie, nie w tym roku. Będzie tam troszeczkę y, sale będą ogarnięte w klimatach grozowych. Y, pewnie jeżeli widzieliście y, plakat, no to jest nagrobek, tak, więc raczej w formie takich różnych elementów cmentarnych, że tak powiem, może się coś pojawi, więc y, no tak kulturalnie, ale, ale tematycznie, klimatycznie mam nadzieję, więc Ważne, żeby ciekawe były pro punkty programu, żebyście wyszli zadowoleni i, i może, nie wiem, dowiedzieli się czegoś nowego. A mam takie pytanie jeszcze związane z organizacją Kwasonu i w ogóle całym tym rokiem oczekiwania, tak. który był. Czy z perspektywy czasu dostrzegasz jakby, Madziu, to, że ludzie coraz bardziej interesują się Kwasonem, że e, jego popularność jakoś wzrasta, że e, z, z pojawiają się osoby, czy też e, jak jacyś patroni, powiedzmy, medialni, którzy zgłaszają się specjalnie, bo uważają, że Kwason jest jakimś takim festiwalem, który już coś znaczy, powiedzmy, na mapie festiwali takich literatury fantastycznej w Polsce. To znaczy tak, yy, może, może za, za, zaczynając od tego, czy jest, nie wiem, więcej ludzi zainteresowanych. Yy, nie wiem, wydaje mi się, że powstają teraz te grupy literackie, tak? Na przykład Horror w Literaturze jest taką grupą, w której też jestem administratorem razem z Filipem Rudkowskim i na przykład tym osobom też dawaliśmy informacje, ja wrzucałam informacje o Kwasonie, więc myślę, że, że może być takie nowe grono zainteresowanych tematem. Nie wiem... Jakby to powiedzieć, to znaczy jeżeli chodzi o pa partnerów medialnych, to, yy, to raczej ja sobie staram dobierać yy, na podstawie poprzednich lat yy, tych partnerów, te osoby, które zajmują się konkretnymi nie wiem, portalami czy, czy jakimiś stronami internetowymi i, i tym podobne w których widzę potencjał i wiem, że też są jakby zainteresowane żywo, tak? Bo, no bo nie ukrywajmy, że jeżeli ktoś jest patronem i ma swoje logo na, na plakacie, ale tak naprawdę no to mało się angażuje, no to nie jest takim par partnerem medialnym, który, który jest wartościowy niestety bardzo, przepraszam, jeżeli kogoś w tym momencie uraziłam ale, no, ale mam nauczkę też z poprzednich lat tak? i wiem już, kto jest bardziej, kto jest mniej zaangażowany. No, nie wiem, może ktoś nie potrafi, no, ale generalnie, generalnie staram się dobierać takich partnerów medialnych, którzy, którzy po prostu no, coś fajnego mogą pomóc kwasonowi, zwłaszcza, że, że, mm, że, <ścoughs> że mam ogólnie tutaj z promocją pewne trudności, więc... Więc fajnie, że są takie osoby zaangażowane, że tak powiem, z zewnątrz. W sumie ciekawe jest to, że w tym roku ma być więcej osób takich, właśnie, które przyjdą z przedstawiciele partnerów medialnych. Także jeżeli dojedzie, no to Aga Pilecka będzie, ona aż z nadmorza, więc kawał drogi może będą przedstawiciele Creatio Fantastica no ty będziesz, ale to ty to jesteś w ogóle biedny w tym rogu, jeżeli chodzi o, o uczestnictwo w Kwasonie. Yy, także, także myślę, że po prostu no, jakoś to się będzie ładnie kręcić, będzie Joanna Widomska z czekam na apokalipsę zombie także no trochę, trochę tych osób będzie z, z tych od, od partnerów medialnych, więc myślę, że może teraz będzie troszkę głośniej znaczy w zasadzie po kwasonie też już może będzie więcej relacji, bo w tamtym roku, mimo że było tak podobno w porządku, to jakoś tak było cicho po, więc yy, no więc mówię, no uczę się cały czas i, i po prostu staram się robić tak, żeby, żeby ta impreza była gdzieś tam no, głośna, no. chociaż wiem, że nie jest tak, jakbym chciała, no, ale to już pewnych rzeczy nie przeskoczę. No, nie wiem, czy to nie jest też spowodowane zawsze tym, o czym dyskutujemy też w środowisku horroru, że jednak jest to literatura przede wszystkim tutaj, jeżeli chodzi o polskich autorów, która, no, jeszcze nie dociera do tak szerokiego grona jak na przykład standardowa fantastyka. Zresztą nie wiem, czy Madziu by się zgodziła z tym, że jeżeli chodzi na przykład o konwenty fantastyki, są one pełne ludzi, ale duża część tych osób nie jest tam dla literatury, raczej bardziej dla różnego rodzaju, czy to gier, czy innych mediów po prostu I, i nawet padło stwierdzenie na Kopernikonie w tym roku, że duża część z tych osób, które przychodzą na konwenty fantastyki ogólnie książek nie czyta. Raczej ogląda firmy, gra w gry, yy, czy właśnie też może w przyszłości czegoś takiego na kwasonie nie zaplanować? To znaczy tak, jeżeli chodzi o sam, sam jakby kwason jak, jako, jako festiwal czy, czy w ogóle wydarzenie, to ogólnie i tak starałabym się najbardziej celować w literaturę, dlatego że jednak no, wychodzi jej najwięcej u nas, no bo w porównaniu, nie wiem, z, myślę, że z komiksami, no, czy, czy, czy z filmami, no wiadomo, no to jakby tego tutaj nie ma, więc zresztą z racji tego, że pierwotnie wszystko się toczyło jakby, wiesz, biblioteka, no nie? I, i cały, cały, cały, ten, no ten klimat, więc starałam się od strony literackiej. Zresztą już kiedyś powtarzałam, że ja się wzoruję na Międzynarodowym Festiwalu Kryminałów, więc y, dlatego tam jakby ludzie się nie przebierają, nie grają w gry, a jednak są tłumy, więc myślę, że to jednak chodzi o kwestię promocji. Natomiast w przyszłości no, naprawdę chciałabym zmienić trochę strukturę, nie wiem jak to będzie, natomiast no, już kiedyś wspominałam, że fajnie by było, żeby może były dwa dni, może by coś dla dzieciaków porobić, nie wiem, po prostu myślę, że ta impreza może się wydawać trochę, nie wiem, może nudna, może zbyt jakaś tam, nie wiem, dojrzała aczkolwiek. Wydaje mi się, że do horroru też trzeba dojrzeć i no i no nie wiem, że może może coś w przyszłości, natomiast nie chciałabym, żeby ludzie się skupiali tylko na czystej rozrywce w postaci tego, że ktoś się przebierze albo nie wiem, pomacha mieczem, nikogo tutaj oczywiście nie obrażając znowu. Ale no, no żeby to miało naprawdę podłoże takie kulturalne, mocno, mocno grozowe, a nie tylko w formę rozrywki, zabawy. Może obok jedno z drugim, ale, ale skupiałabym się jednak na tym, co jest teraz, na, na, na tych podstawach, które mam. Okej okay, Madziu, dziękuję w takim razie za udział w dzisiejszym Misterium Grozy. Z tego, co sobie tutaj już trochę poplanowaliśmy, pewnie będziemy spotykać się na... W tym naszym podcaście radiowym częściej. Tego właśnie też życzę, no i przede wszystkim teraz czekam bardzo mocno i życzę udanej właśnie edycji tego piątego festiwalu Kwasan. Bardzo Ci dziękuję, ja mam nadzieję, że dożyję do Kwasanu <grych> i że nawet jeżeli nie będzie idealnie, to przynajmniej, że się jakoś to uda i że będziemy, będziemy się wszyscy jakoś dobrze bawić. Dzięki.